wybiła północ, rozpoczyna się środa, pierwszy dzień kwietnia Radosław Mróz zapraszam na serwis Huragan Niklas coraz bliżej Polski wieje bardzo silny wiatr, na Bałtyku jest sztorm, Andreas Lubic alarmował Lufthansa, że cierpiał na depresję, o szczegółach za chwilę bez Amerykanów nie będzie pokoju w Donbasie tak sugeruje prezydent Białorusi nawet zgłoszenia pojawiają się co chwilę. Pracowitą noc w związku z wichurami mają strażacy. Ci z Wielkopolski pomagali przy zabezpieczeniu około 20 uszkodzonych budynków, informuje Sławomir Brandt ze Straży Pożarnej w Poznaniu. Wśród tych 21 budynków, obiektów uszkoczonych jest 5 budynków mieszkalnych, Z czego w sumie najpoważniejsza sytuacja w powiecie średzkim, w tych dwóch miejscowościach Henrykowo i Olszewo, tam jest w sumie 13 obiektów, z czego 3 budynki mieszkalne i 10 innych budynków. Z zachodu idzie w stronę naszego kraju huragan Niklas. Na Pomorzu Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem w porywach nawet do 100 km na godzinę. Już pada tam deszcz, a także śnieg z deszczem, a na Bałty jest sztorm do ośmiu, a miejscami nawet dziewięciu stopni w skali Boforta. Fale mają ponad pięć metrów wysokości. Kutry stoją w portach. Na jednostkach są wachty sztormowe. Andreas Lubitz, pilot, który doprowadził do katastrofy lotniczej w Alpach, sześć lat temu informował Lufthansa o problemach z depresją. Tak wynika z korespondencji ujawnionej przez linię lotniczą, o z Berlina, Wojciech Szymański.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 Jest opinia biegłego w sprawie styczniowego wybuchu kamienicy przy Noakowskiego w Warszawie. Eksplodowała tam mieszanka powietrza i gazu ulatniającego się z butli. Lokator w mieszkaniu, którego znaleziono butle, wciąż nie został przesłuchany, bo nie pozwala na to stan jego zdrowia. Rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Przemysław Nowak tłumaczy, że przyczyną eksplozji nie było uszkodzenie butli z gazem. Tutaj biegło u staliłże z butli. Wydobywał się kaspropan buton, powstała mieszanka tego gazu z powietrzem jest to mieszanka łatwopalna, wybuchowa i przy kontakcie z jakimś źródłem ognia doszło do wybuchu, natomiast w butle w zasadzie był stanie naruszony. W wyniku eksplozji w kamienicy zniszczonych zostało 10 mieszkań, część doszczętnie straty po wybuchu oszacowano na 300 tysięcy złotych. Nie będzie kolejnej gazowej batali na linii Moskwa Kijów, Rosja sprzeda Ukrainie gaz ze 100 dolarową zniżką. Taki wariant zaproponowano premier Dmitry Miediewiew, a poparł te propozycje sam prezydent Władimir Putin. Lugowa cena dostaw błękitnego paliwa dla ukraińskich odbiorców pozostanie więc na niezmienionym poziomie. 348 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Latem ubiegłego roku na polecenie Władimira Putina Gazprom przerwał dostawy gazu dla Ukrainy. Ukraińskie władze oskarżyły Rosję o szantaż cenowy i handel błękitnym paliwem między tymi dwoma krajami zamarł. Dopiero w październiku, dzięki wsparciu Unii Europejskiej, Ukraina zgodziła się zwrócić dług, a Rosja sprzedawać surowiec ze zniżką. Umowa miała obowiązywać do 31 marca. Od 1 kwietnia, jeśli Ukraina nadal chciałaby kupować gaz, to już po cenie wyższej o 100 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Kilka dni temu szef rosyjskiego rządu w w porozumieniu z prezesem Gazpromu ustalili, że mogą przedłużyć zniżkową propozycję o kolejne trzy miesiące. Pomysł zaakceptował prezydent, tak więc Ukraińcy mogą do czerwca kupować paliwo w cenie 348 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Jeśli przez ten czas spłacą długi i będą regularnie dokonywać przedpłat za bieżące dostawy, Rosja jest gotowa przedłużyć zniżki o kolejny kwartał. Moskwa Maciej Jastrzębski, polskie radio. Prezydent Białorusi zabiera głos w sprawie konfliktu w Donbasie i co zaskakujące, mówi, że proces pokojowy powinny włączyć się Stany Zjednoczone. Bez udziału Amerykanów na Ukrainie nie jest możliwa żadna stabilność. Tak stwierdził Aleksander Łukaszenka w wywiadzie dla Agencji Prasowej Bloomberg. Prezydent Łukaszenka cytowany przez swoją służbę prasową poinformował, że w trakcie spotkań w Mińsku z oficjalnymi przedstawicielami Stanów Zjednoczonych przedstawią swój punkt widzenia. Ja mówiłem, że nie wiem, czego chcą Amerykanie tu we wschodniej Europie i w szczególności na Ukrainie, ale jeśli chcą, aby tu był pokój i stabilność, to powinni natychmiast włączyć się do tego procesu. Prezydent Białorusi zaznaczył, że niepokoi go fakt, że Stany Zjednoczone otwarcie nie włączyły się do negocjacji. W sprawie wojny na Ukrainie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Minsk. Jeszcze tragiczne finał prowadzenia prokuratora w Stambule. W szpitalu zmarł śledczy, który został postrzelony podczas policyjnej operacji odbicia go z rąk porywaczy. Takie informacje wieczorem przekazuje premier Turcji. Dwaj napastnicy podczas tej operacji także zostali zabici. Porywacze przetrzymywali prokuratora jako zakładnika w jego biurze w sądzie w Stambule. To był serwis Trójki. Od kilku godzin nieustannie ostrzegamy razem z synoptekami. Przed silnym wiatrem w porywach prędkość może nawet osiągać 100 km na godzinę. Niewykluczone, że nawet więcej. Silnym podmuchom wiatru towarzyszyć będą także opady. Deszczu, deszczu za śniegiem, a także samego śniegu. W ciągu dnia na termometrach od 2 do maksymalnie 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam Państwa serdecznie. No i mamy proszę Państwa 1 kwietnia. Prima Aprilis. Dzień, w którym tradycyjnie, ale za to bezkarnie, możemy być myleni, możemy być wyprowadzani w pole, mogą nas robić w konia, mogą z nas robić balona, wpuszczać w maliny, sprzedawać kit, ściemę, bekę i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie wie tak naprawdę, skąd się ta tradycja wzięła. Uczeni podejrzewają, że z mitologii. E, bo kiedy prozerpina została porwana przez wulkana, jej matka Cerera usiłowała jej szukać i została oszukana, wyprowadzona w pole, żeby aby nie mogła jej znaleźć, to dało początek tradycji rzymskiej, którą od imienia Cerery nazwano Cereraliami, no a potem zrobił się z tego dzień 1 kwietnia, prima aprilis, który już w XVI wieku w Polsce był uważany za dzień starożytny, co wiemy od Wacława Potockiego. W XX wieku poważne gazety miały taki zwyczaj, że każda poważna gazeta zamieszczała jedną informację w 1 kwietnia, która była absurdalna, idiotyczna, oszukańcza i miała za zadanie zmylić przeciwnika. Ludzie robili sobie z tego grę intelektualną, wyszukując te informacje, a następnego dnia było to dementowane. W XXI wieku dzisiaj, proszę państwa, otwieramy gazety i cóż, my widzimy, tam jest taka ilość informacji Absurdalnych, idiotycznych, oszukańczych, mających nas wyprowadzić w pole, wpuścić w maliny, zrobić z nas balona, zrobić nas w konia, sprzedać kit, ściemę, bekę itd., itd., że aż strach te gazety otwierać. I proszę Państwa, nikt nam tego jutro na pewno nie zdementuje. Przyniosłem do studia gitarę i zagram Państwu specjalnie no, w tym celu napisaną piosenkę, piosenkę na 1 kwietnia. Oj, dana, dana, zaraza w Stanach, choć takie mądre, przechodzą odrę, jak przejdą nysę, będziem tygrysem. Inflacja znikła, dajemy przykład. Nasz sukces, życie nam uświetnia, piosenki tej radosny ton. Piosenki na pierwszy kwietnia Poisson d'avril, chanson Poisson d'avril, chanson Rosja na Krymie, Zachód to przyjmie Putin nam za to szykuje atom Strzeszta się chłopy tej Europy Co jej nie sprzyja, Radio Maryja Zły potwór gender pcha się na grzędę, Jak z niej nie zleci, nie będzie dzieci, Jak nie być żony uczą zambony, Być za konwencją to jest przestępstwo. Jak nastawiosna ta wiosna uszlachetnia, Życzliwość, uśmiech i bontą, Piosenka na pierwszy kwietnia, Prima Aprilis Song Prima Aprilis Song Rzeź rozpoczęta na prezydenta Ci przekonują, a tam ci plują Na barykady pchają się dziady A lud roboczy wytrzeszcza oczy Masz w podatniku żywić górników Zniecają strajki Gadając bajki Krócej porobisz Więcej zarobisz Tak obowiązek Pojmuje związek Lecz gdyby ktoś chciał robić jaja Niech wie, że może wrócić czas Piosenki o pierwszym maja O święcie ludowych mas Piosenki o pierwszym maja Oświęcie ludowych mas. I tym mało optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem do usłyszenia. Dasz ulubiony ciąg dalszy Dzień dobry, wieczór, dobranoc po drodze, nie, na koniec będzie dobranoc. E, witam serdecznie, nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski. Pomyłka była oczywiście zaplanowana, proszę Państwa, jaka jest data, każdy widzi. Pierwszy kwietnia, Ja się zastanawiałem z jakimś pysznym żartem, który mógłbym e, Państwu zrobić, ale dochodzę do wniosku, że e, rola, którą dzisiaj e, przybiorę, będzie właśnie tym e, ukłonem strony tradycji. E, tytuł naszego dzisiejszego programu, oczywiście jak zwykle roboczy, to jest druga twarz w lustrze. I proszę Państwa nie będziemy mówili o wybitnych autorytetach moralnych, znakomitych twórcach, artystach, aktorach, filmowcach, tylko po prostu o mnie. No ale ponieważ samemu o sobie mówić trudno, jest ze mną Ryszard Makowski. Ryszard Makowski, e, kiedyś kabaret Otto, później kabaret Syp, e, obecnie kabaret pod egidą. E, no, a także indywidualnie się podzielam tak, tu i ówdzie, tak. a, a nawet publicystycznie w no i właśnie, dzisiaj, i właśnie dzisiaj, I właśnie dzisiaj Ryszard Makowski nie jako Bart, nie jako wesołek, nie jako, nie jako e, no właśnie poeta, poeta gitary, tylko jako publicysta i to taki publicysta wyjątkowy, ponieważ e, postanowiłeś napisać książkę o mnie. Tak, wpadłem na taki pomysł, żeby napisać książkę o Marcinie, którego znam od wielu, wielu lat. Tak się złożyło, że kończyliśmy to samo liceum. Nie w ale tych w samych czasach. No, no, no znaczy w tych samych latach, no, ale Marcin zawsze był tam legendą, więc jak przyszedłem do tego liceum, to zawsze wiedziałem o tym, że to jest bardzo ważne liceum, dlatego, bo kończyłem Marcin Wolski. Dobrze, o tym będziemy mówić później. Na razie. Prowadźmy się we właściwy nastrój, popatrz, popatrzmy za okno, popatrzmy w kalendarz i sięgnijmy do przebogatej skarbnicy Jacka Kaczmarskiego. Nieczodzienne zbiegowisko na śrubińskim rynku, w okrach, bramach i przystudni w kościele i w szynku. straganiarzy, zakonników, własnów i karzełków roi się pstrokatem rowie, roi się wśród zgiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości, skarg się sypią biury Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają, tracą. Ale nie odróżnić w ciżbie, który z nich jest który. W świątyni na serwecie krzyże po trzy grosze. Rozgrzeszeni wysypują się bocznymi drzwiami. Kręczą ją różnicy w prochu pomiędzy mnichami. Nie odróżnić, który święty, a który świętoszek. Oszalało miasto całe, nie jest starzec niby Rostek, Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Oszalało miasto całe, nie jest starzec niby Rostek, Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Dosiadł stulitrowej beczki kapral kawalarzy, kałdun tarczą, hełmem rachot na rozdanej twarzy. Za twomasej kopii, upieczony łeb prosięcia, będzie żarcie, będzie picie, będzie łup do wzięcia. Przeciw niemu tron drewniany zaprzężony w księży, a na dronie wychudzony tkwi apostoł postu. Już przeprasza Pana Boga za to, że zwycięży, a do ręki zamiast kopii wziął piotrowe wiosło. Prześcigają się stronnicy w hasłach i modlitwach Ministra śpiewa jak to stanął brat przeciwko bratu W zapełnionej karczmie Gawic czeka rezultatu Dziecko macha chorągiewką, będzie wielka bitwa Oszalało miasto, całe niebie wie z nimi W oknie patrzę z góry, cały świat tam wokół Widzę, co kto kradnie wubi, czego szukam w tłoku Z Mieszkiem pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki Z nich karnawałowo postną ucztą, jak się patrzy Uraduje bliski sercu, ludek wasz przepraczy Na krakowskim Przedmieściu w majowe popołudnie można spotkać studentów z Uniwersytetu i Akademii Sztuk Pięknych i pewnie jeszcze jakichś innych uczelni pod warunkiem, że akurat przechodzą. Marcin Wolski spacerował bez pośpiechu. Dawno temu też był studentem Wydziału Historii UW i zawsze odżywały w nim wspomnienia tamtych już coraz bardziej odległych czasów. Posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich miało dopiero za dwie godziny, a jechać o tej porze do Wawra Dotarł do kolumny Zygmunta, zakręcił i ruszył z powrotem z krajem skweru. Przepra przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, czy pan Marcin, <grym> y, czy Marcin Wolski? Na wysokości pomnika Adama Mickiewicza wyrwał go z zamyślenia tengawy młodzieniec o y, okrągłej twarzy i niezwykle małym nosku położonym między dwoma ogromnymi, inteligentnymi oczami. To pan, nie, no to pan Marcin Wolski. No, no tak, odparł niechętnie, przyspieszając kroku. Jak ja się cieszę, no, no, no tak mi się trafiło, no, no nie uwierzył mi, no nie uwierzył. No. Ale wyprzedźmy swoją epokę, może będziemy współcześni. Kto panu nie uwierzy? Wolski zwolnił, jak każdy pisarz, słysząc własny, dawno zapomniany cytat z kabaretu Stodoła. Nie jestem żaden pan. Lenek jestem. Lenek to zdrobniało od Lenina? No nie, nie. Rodzice by, byli tak Rodzice byli wielkimi miłośnikami seriali latynowskich, ponieważ planowali dziewczynkę, postanowili ją nazwać Izaura, a że się urodził chłopak, czyli ja, to zostało dla mnie Leoncio No i czego oczekujesz ode mnie, Mości Leoncio? kamienia filozoficznego. Słucham? Wie pan, no, razem z kolegami z wydziału założyliśmy kabaret. No, powstał nawet taki nasz pierwszy program. No i podobał się, podobał się. Ale jesteśmy na rozdrożu. Koledzy chcieliby, żeby było łatwo, śmiesznie i przyjemnie. A najlepiej od razu do telewizji a mnie się marzy tak bardziej elegancko, literacko, satyrycznie Tak jak u pana w dawnej sześćdziesiątce A co ty młody człowieku wiesz o sześćdziesiątce? Nadawano ją długo przed twoim urodzeniem No tak, ale od zawsze słuchałem powtórki z rozrywki Gdzie nadawali fragmenty Teraz y, kiedy uczę się po nocy łapie nasz ulubiony ciąg dalszy Poza tym mój dziadek ma całe archiwum taśm z lat siedemdziesiątych I pozwala posłuchać no. Widziałem też... Nagrania wideo z Opola z osiemdziesiątego roku, ale to była jazda. No nie tak jak teraz ci telewizyjni rozśmieszacze, co to za księdza się przebiorą, za policjanta, albo z teściowej się ubawią. Mówi pan, no interesujące. No i, i oczywiście słyszałem tyle o nadredaktorze Wolskim i zawsze chciałem spotkać, a dziś spotkałem, no niesamowite. No. W radio pan o mnie słuchał i na ulicy pan mnie poznał? Jak to możliwe? No wie pan, no, teraz jest taki cud, co się nazywa internet. Tam wszystko jest. Zdjęcia też. No co za przypadek, że ja pana spotkałem. No, no taki przypadek. No. W planie boskim nie ma przypadków. Nie ma przypadków. A co właściwie studiujesz Zenku? Historię? Filozofię? Fizykę. Jakoś tak machinalnie skręcili w bramę uniwersytetu, szli wzdłuż tablic, na których blisko 50 lat temu Wolski znalazł swoje nazwisko na liście przyjęte na historię. Na prawo był pasar, gdzie ongiś mieściła się Sigma, na wprost sferek przed buwem, gdzie zaczęły się pamiętne zdarzenia marcowe 68 roku. Na moment przymknęła mu szczupła sylwetka Ireny Lasoty, przydającej zezwę i poczuł nacisk opasującego zgromadzenie kordonu aktywu robotniczego. Ale dziś towarzyszył mu jedynie Lenek. Usiedli. Tym bardziej niesamowite. Zaraz, no, a kiedy to 60 minut tak naprawdę było nadawane? To chyba, to chyba w zeszłym wieku. No w zeszłym wieku, ale mnie bardziej interesuje, o co ci chodzi z tym kamieniem filozoficznym. No bo potrzebuję argumentów wobec kolegów, że można, że warto, no, że po prostu nie trzeba się trzymać najprostszych rozwiązań. Pan przecież osiągnął sukces. A cóż to jest sukces? Wiele lat temu powiem stary pisarz przestrzegał mnie, że zawód, który chcę wybrać, oznacza rzadkie chwile prawdziwego triumfu i mnóstwo goryczy, zawiści, niezrozumienia, wreszcie zapomnienia. Ale cieszy mnie pana zainteresowanie, bo cechą charakterystyczną pana kolegów, tych tro może trochę starszych, bo z młodszymi nie mam kontaktu, jest to, że nie interesuje ich w ogóle nic z tego, co było przed nimi. A ja? Kiedy przed kioskiem ruchu tutaj, na dole, Kazimierz Rucki pochwalił mnie za jakiś mój tekst, to ja z wrażenia spać nie mogłem. No to ja chyba dzisiaj też nie będę spać. No. Idę na imprezę i pewnie się przeciągnie. Ale, no, jeśli zdradzi mi pan kilka zasad, będziemy mieli o czym z kolegami podyskutować. Cała sztuka polega na podpatrywaniu lepszych od siebie, ale nie na imitowaniu ich, tylko szukaniu wewnątrz siebie odpowiednich środków wyrazu. Kiedy patrzę wstecz na tę naszą generację pokolenia czapki studenckiej, jak nazwałem ją w piosence napisanej dla Jacka Klejfa, mówiąc o nas młodszych w ciągu trzech lat dorosłych, od tej wiosny przez do zimy, to widzę, jacy byliśmy różni, tworząc w zasadzie to samo, ale każdy inaczej. Od, od wiosny do zimy? Od marca 68 do grudnia 70. To był czas naszej politycznej i artystycznej inicjacji. Korzystaliśmy z dorobku przedsięwzięć, zresztą nie do końca kabaretowych, jak kabaret starszych panów. Znadawaliśmy tam dwie rzeczy bezcenne. Styl tak różny od perlowskiego prostactwa i tradycje piosenki literackiej. Trzymali panowie starsi fason pewną taką elegancką dyskrec dyskrecję, dyskretną elegancję. No tak, dyskretną elegancję, ładnie to panują, ale... Ja tu się pochwalę, całą twórczość starszych panów, to ja znam na pamięć. No, z tym, że, z tym, że koledzy tak. to uważają, że to jest trochę taki staroć całej, to pan znać nie może, bo sporo najlepszych programów w telewizji skasowano w ramach oszczędzania nośników i nagrano na tym relacje z dożynek z udziałem pierwszego sekretarza, czy innych spustów, inne spusty surówki. Spusty surówki, to, to, to chyba jakieś to huty pokazywali wtedy? Pokazywali huty, no, bo naprawdę mnóstwo, tak było? mnóstwo hut było w kraju. Ale ja miałem szczęście, jako młody chłopak oglądać to wszystko na bieżąco. Yy, no nie wszystko wiedziałem, bo bimbomu już nie zobaczyłem, ale poznałem jego twórców, widziałem schyłkowy STS, zaliczyłem później hybrydy, no a legendarną stodowę poznałem, będąc jej członkiem. To musiały być fantastyczne czasy. Pewnie były, mimo cenzury, trudności zaopatrzeniowych, no i braku takich zdobyczy jak komputer, smartfon czy wikipedia. A koledzy mi nie uwierzą. Liberał endek patriota Mędrzec półgłówek ćwierci Codziennie bardzo się kłopoczą Czym nowym dzisiaj ich zaskoczą Emeryt się obawi setnie Gdy mu zasiłek się obecnie Chciałeś podskoczyć wzwyż troszeczkę Już się wyciąga twoją teczkę a już najzabawniejsza rzecz Prawo, co będzie działać wstecz Do reszty z głupia stary świat Co chwila stres, co moment szok Afri na aprilis, teraz rok Naszej ojczyźnie cały rok Sądowy żart, sejmowy szpas, happening w lecz wszystko nic, ponury widz, Nikomu śmiech nie bierze. Już nas nie cieszy żart sąsiedzki, że związek rozpadł się radziecki skutkiem zjednoczenia Niemców, ciągłe pogromy, cudzoziemców. Partie się dzielą, sejm się bawi. Takie na prawo lewi, w lewo prawi. Co róż wybory niewesołe, gdy dół jest górą, góra dołem. I patrzy osłupiały kraj. Czy to na serio? Czy dla jaj? Digg, <głos> digg, Do reszty zgłupiał stary świat! Co chwila stres, co moment szok! Prima aprilis teraz trwa! Naszej ojczyźnie cały rok! Rządowy żar, sejmowy szpas, happening w belwederze. Lecz wszystko nic, ponury widz, nikogo śmiech nie wierzę. Jedna różnica tylko jest. Niestety nie że żartów tych przeważnie złych nikt jutro nie odwoła. Do reszty zgłupiał stary świat. stres, stresu, moment szok. Prima aprilis teraz trwa. W naszej ojczyźnie cały rok. Prima aprilis! Śpiewali Jola Zykun, Andrzej Zaorski, Jerzy Kryszak, Mariano, Pania. czy uwierzysz, Ryszardzie, że... Od Polskiego zos, z którego pochodzi ta piosenka, upływa już prawie 25 lat. No, staram się, staram się uwierzyć, chociaż też jak patrzę na swoje czasy kabaretu to zresztą zaczynaliśmy, to może dla niektórych będzie szokującą informacją tutaj w Trójce, mhm. bo były takie audycje Grażyny Dobroń i Grażyna Dobroń nam w piątek zadawała temat... Na jakieś, nie, nie. Koledzy pisali sketch, taki, znaczy taki, mm. taki dialog, a ja pisałem piosenkę. Mieliście dobrą metodę. metody. No tak. <śmiech> i, I muszę przyznać, że y, tak, dwie piosenki, które potem weszły na stałe do repertuaru kabaretu Otto, czyli Obywatelu zrób sobie dobrze sam, a szczególnie taka liryczna w Wilanowie albo w Łazienkach powstały właśnie dla Trójki. Zresztą ta w Wilanowie albo w Łazienkach, ja wtedy mieszkałem e, na Brudnie, na ósmym piętrze i tak było, że tak Widziałeś tam, Łazienki z tego Brudna? Napisałem ją w Łazience, żeby to było... E, znaczy takie, no To nie jest śmieszne, ale tak jakoś wyszło, ponieważ wtedy miałem, miałem małe dzieci, nie bardzo miałem gdzie się z tą gitarą podziać, a pisałem tę piosenkę między drugą a trzecią w nocy, bo to było tak, że dostałem ten temat od Grażyny, tam Wilanów i Łazienki i tak sobie myślałem, no co ja o tym mogę napisać śmiesznego, no... No nie napiszę, ale mam zawsze to poczucie obowiązku i, i to poczucie obowiązku o drugiej w nocy, tak jak mniej więcej teraz tutaj mm. siedzimy, kazało mi tę piosenkę napisać. No i, i myślałem, że w to sobie cichutko zagram. Natomiast po tych rurach tak się pięknie niosło po całym bloku. Że żadenu... brawa, z, brawa od, od no. parteru do niesiątego wiedra. Właśnie nie za bardzo, bo wtedy jeszcze to kabaret to nie był znany. To raczej dostałem takie no, no różne słowa się pod po, po, adresem się znalazło od sąsiadów. No. Wyłazić z ciebie stradowiec, a my tu wracamy do yy... Ryszarda Makowskiego, pisarza, publicysty. Powiedz, jak ci, jak, jak ci Bo ja nawet tego sam nie wiem. Skąd ci przyszło do głowy, żeby, żeby zacząć ze mną opowieść rzeka? Przed, państwem, przed chwilą państwo słyszeli fragment tej opowieści. To znaczy, to jest tak, że szukałem kogoś interesującego, żeby z nim porozmawiać. Nie I to, daleko chodzić. Nie wiem tak właśnie, dlaczego pomyślałem o tobie. Aha, aha. Nie, no po prostu uważam, że, że to jest tak, że ty jesteś znany z wierszy, jesteś znany no, z, z książek wielu, no, z, ze swoich różnych przedsięwzięć, natomiast, no, tak żebyś opowiedział o sobie, to chyba nie miałeś takiej okazji. Napisałeś taką książkę krowy tłuste, krowy chude. W bardzo małym mało znanym wydawnictwie, więc... Z tym, że to po prostu była według mnie troszeczkę inna, inna koncepcja. Jednak rozmowa jest bardziej dynamiczna. Nie, nie ma o tym, że ja w tej książce mówiłem raczej o ludziach, którzy odegrali ważną rolę w moim życiu, a najmniej o sobie. Ona właśnie była taka bardziej, tak jak, bo przeczytałem ją oczywiście, była taka bardziej encyklopedyczna. Natomiast nie chodziło, żeby od ciebie wyciągnąć różne idee, Żebyś, no żebyś się hmm. ustosunkował do tego naszego świata, a ponieważ no, jesteś jedną tą jedną chyba z bardziej, z bardziej u nas uznanych i znanych, zresztą jak byłem właśnie w szkole, tej, no, o której wspominałem średniej, to Solidnie się uczyłem dwa lata w jednej klasie. Ja, ja wiem, ja wiem, ale o, o tym nie mówili, ale mówili, że Marcin Wolski to przeczytał całą encyklopedię. To prawda, I to, żeby, ale nie dodawali ci pedagodzy, że tę encyklopedię czytałem chodząc na wagary. Czy... No, te, te, tego nie dodawali, zresztą nie wiem, czy to co mówili to pedagodzy, czy to była taka legenda szkolna, że Marcin Wolski to jest taki, że całą encyklopedię przeczytał, wszystko wie. No to bardzo, sobie to bardzo przyjemnie. Ja bym się chciał powiedzieć w takim razie o metodzie, którą przyjąłeś, ponieważ pod pewnym względem ta książka chwilowo nie, nie dajemy jeszcze tytułu, bo jest to ciągle, bo, bo go nie mamy. ciągle, ciągle kwestia dyskusji, ileś tam padło. Natomiast, natomiast ona ma specyficzną metodę, ponieważ normalnie, normalnie tego rodzaju powieści rzeki polegała na tym, że siada redaktor, włącza mikrofon i, i ten artysta, czy ten celebryta nawija, potem ewentualnie się wyrzuca powtórzenia i jakieś, no, bredzenia, czasem coś dopisuje i powstaje książka, natomiast ty wymyśliłeś, że nie będziesz ze mną rozmawiał sam. No to jest tak, rzeczywiście, że tutaj schowałem się za postaciami i no może ostatni rozdział jest taki, kiedy rozmawiamy o warsztacie, to już mm -hmm. rozmawiamy znaczy o warsztacie, nie takim kabarecie był kiedyś taki kabaret, warsztat, z artystą. tylko, o, tylko o, warsztacie, o warsztacie literackim, jakim się posługujesz, bo jednak no, jesteś tutaj tytanem pracy i być może ktoś skorzysta z twoich wskazówek i też zostanie takim tytanem pracy i stworzy tyle różnych interesujących dzieł, natomiast no, myślałem, żeby to troszeczkę atrakcyjnić, no, jesteś specjalistą od alternatyw różnych historii, więc tak sobie pomyślałem, że może będzie ciekawiej jak zainscenizujemy to na różne sposoby, żeby to nie było Czyli taka, zdradźmy, cegła. Czyli tyle możemy zdradzić, że jesteś tam przesłującym mnie pracownikiem nie wiem, służby hmm. bezpieczeństwa. No takiej może bardziej współczesnej trochę, troszkę może takiej alternatywnej, no bo to troszkę też alternatywna Jesteś, historia, młodą, dziewczyn jesteś młodą dziewczyną. No, co było tą dziewczyną, to ja zawsze byłem. E, potem filatelistą, czy jakimś takim dziwnym paserem znaczków pocztowych. No tam, to też, no, to też wymyślałeś te postacie, różne te postacie wymyśliliśmy, i myślę, że to wyszło, no, ciekawie, no. No Zresztą, ja powiem no, ci szczerze, oczywiście każdy artysta lubi czytać o sobie, ale e, powiem szczerze, że e, odpowiedzi mnie nie zaskakiwały, natomiast pytania i owszem. No, ale tu jest też taka sytuacja, że ja, musisz też zrozumieć, że ja miałem dosyć trudną sytuację, bo porywanie się na... Tu mnie tu przedstawiałeś pis, jako pisarza i publicysta, ale ja w zasadzie jestem, no... no pisarzem się nie czuję, no. Mimo dwóch książek. No, mimo dwóch książek, to no ta będzie trzecia, chociaż nawet napisałem jeszcze jedną, która nie użyła światła dziennego, bo... Najlepsza. Uzna, nie, bo uznałem, że ona no chyba nie jest taka dobra, chociaż jak dałem do czytania tam komuś, no to nie będę tam tutaj zaprzeczał, że był zachwycony, ale jakoś tak, no jeszcze nie myślę, żeby ją wydawać, więc to ja się pisarzem nie czuję, no to, pisarzem, no to tam, y, to był Żeromski, no dla mnie, to tak. no, jesteś pisarzem, no to... No, teraz teraz, że, że, w, że w którymś że... momencie, w którymś momencie, ja za, zauważyłem, powiem ci, że teraz, skoro, skoro przeszliśmy na model, że sobie kadzimy, y, to... ponad można. E, tak, można ponad e, Słuchaj, to może powiedzieć, że zupełnie nową twarz, znam cię też w, wieki, e, zobaczyłem na łamach e, Tygodnika w sieci, kiedy zaczęłeś właśnie te swoje wywiady z kolegami artystami, czy te swoje szkice o o, o kolegach okazało się, że no ja cię znam zawsze jako człowieka krótkiej formy, przeważnie rymowanej, przeważnie jeszcze podpartej gitarą, a to się okazało, że potrafisz no, do bólu dociekliwie wysuntować takiego delikwenta. No mogę powiedzieć, że idę trochę w Twoje ślady, chociaż ty wywiadów chyba nie robisz. Raczej tylko zajmujesz się fedentonowym no, pisaniem. Może, wiesz już nawet nie wiem, czy, czy ja, czy ja nie, nie robię, czy kiedyś nie zrobiłem, ale, ale rzeczywiście. Ale to mi sprawia przyjemność, powiem szczerze, no miałem okazję porozmawiać z wieloma e, ciekawymi, e, ciekawymi ludźmi. Zresztą no, takich wybieram. E, coś, A kogo miałeś, ta kogo ja miałeś na przykład? Na przykład Krzysztof Cugowski, Pian, Piotr Szczepanik, no Janek Pieczak to osiem razy z nim rozmawiałem do różnych, mm -hmm. do różnych tytułów. E, Muniek Staszczyk. Mm -hmm. Teraz będę z Pawłem Kukizem przeprowadzał wywiad. No, znaczy, I to, ja tak, to jest ja oczywiście tak się... bardzo żmudne. To w, w odróżnieniu od pisania piosenki to nie, jest Nie, znaczy, dużo... znaczy taki wywiad do gazety to nie jest żmudne. No tu pisanie tej książki, kiedy rzeczywiście musieliśmy się spotkać wielokrotnie i potem trzeba było spisywać z dyktafonu to wszystko, bo tam czasem trochę sobie usta przysłoniłeś. Nie ma czasem... jakiejś murzyna, <laughs> czy nawet murzynki, która by to nie, zrobiła. Poza, poza tym to nie o to chodzi. To już, to już ja to robiłem już krytycznie. Już, mm -hmm. już, już starałem się wybierać też te fragmenty, które, y, które są lepsze, bardziej przydatne. No z tym the tak jak mówię, no tutaj trudność polegała na tym, że musiałem sprostać zadaniu, żebyś ty to ocenił dobrze, żeby nie było tak, że będziesz czytał i że auto, autor żyjący. Tak, że co z, zrzymał, co ten Makowski tutaj bredzi, no więc to, więc myślę, że no, jaki będzie defekt, no, już o, taki oceniam, końcowy, też to zobaczymy, oceniam, jeszcze jest redakcja, natomiast, jeszcze, natomiast jeszcze ja... musimy, ale chyba będzie dobrze. Wrócimy, do, do, wrócimy jeszcze do tematu, teraz muszę, muszę e, z kolei e, wrócić ja do roli konferencjera. Dzisiaj będziemy z racji tego terminu e, powtarzać audycję z wiosny ro, e, z syp oczywiście e, jeszcze z czasy prze, przed twoim tam udziałem, już twój kolega z e, Tupaczewski tam występuje i ma e, silną pozycję, więc jest to wiosna roku 1991 e, audycja wielkanocna, w związku z tym myśmy tutaj zaciągnęli wartę produkcyjną i nadajemy ją na tydzień przed terminem Co, panie Józefie? Stukniemy się jajeczkiem. E, nie. I, no jak to coś źle mi pan życzy, a przy okazji sobie, bo jedziemy na jednym wózku. Ależ nie, panie Jędruś, ja panu życzę lepiej niż koncert życzę. No. Są takie dni, panie Jędruś, że pana po prostu normalnie zjadł. No, na jakiegoś to. O. Ależ słodziutki. O, trafił pan na baranka z cukru, o. którego trzymam w zębach. O, o właśnie, i mnie to już nudzi. Znów się stukać, stukaliśmy się przed rokiem radiowo, przed dwoma laty okrągłostołowo, przed trzema laty strajkowo, przed czterema konspiracyjnie, ale za każdym razem tak samo. Skorupka w skorupkę Bo za młodu nasiąkliśmy I starczy Nasze obyczaje powinno się unowocześniać Iść z duchem czasu A duch to też element niezbyt nowoczesny A słusznie Iść z czasem A. Świat się zmienia, kraj się zmienia a obyczaje jak z kamienia, łopanego, jajeczka, kurczaczki, dęgów, je, a tu trzeba nowocześnie. No to, to co by pan proponował? Choćby wziąć przykład z młodzieży. Oglądał pan Dzień Wagarowicza, komuny nie ma, a oni chcieliby z nią powalczyć. A może by jakiś skansen dla nich zorganizować? Mm, o taki Rakowski Park Narodowy, co? Mm. Albo wycieczkę na Kubę. No nie, na razie nie się wyładują w obrzędach lodowych. Po co lać wodę podczas śmigusa? Już lepiej farbę, tak? I to gorąco. A jak się stukać, to nie. A samochodami na ulicę. Uh, I... Mocne, mocne. Da, albo, tak samo na Boże Narodzenie, można sobie powiesić prawdziwą bombkę nad głową i czekać, aż się urwie. Tak, i łamać się opłotkami. Tak, co? Opłotkami. No. To akurat nie jest specjalnie nowoczesne. Wie pan, e, jaka jest zabijalność na skalnym podhalu za pośrednictwem sztachety? No wiem, duża. No i nawet poszła od tego nazwa Sztacheta pokoleń Bo Coś? jedno pokolenie spędza drugie z tego świata Za pośrednictwem ja, sztachety Zaraz, gdzieś to już słyszałem ja Ale też... wie pan co? Tak Lepiej nie mówmy głośno Bo my tu sobie żartujemy A to się jeszcze przyjmie A nie wiem czy się przypadkiem już nie przyjęło Nie no dobrze, więc poważnie Poważnie Złóżmy sobie życzenia. Ale nowocześnie, ale nowocześnie, Dobre, nowocześnie. No. wie pan. Jak ja widzę to niszczenie co roku tylu jajek, to mi się serce kraje jak jaje. Ekolodzy biją na alarm, proszę pana. A, Ale jak? No wystarczy, że każda polska rodzina zużyje na ten cel jedno jajko, to mamy o 15 milionów niepoczętych kurczaków. Mniej, panie jemni. No dobrze, ale ma pan na to jakąś radę? Naturalnie. Z oporami, ale jednak przyjmują się, prawda? Choinki stworzy w sztucznej. E, rozumiem. Aha, i pan proponuje mi pisankę wielorazową, co? Z drewna. O, to byłoby zbyt banalne. Postawmy na wyższą formę jajka wielokrotnego użytku. Czyli? O, stuknijmy się kurą. Proszę no. Wesołych świąt! <grystanie> I wesołych kur! Już mieszka pierwszy przed milenią. Fakt historyczny to nie bajka. Wynadziejowe wyjść prostenium Poświęcił naród A z nim jajka Nie wszystko do dziś ujawnione Poświęcał się lechczech i krak Raz poświęcony, raz wyświęcone, raz poświęcony, kapu, kapu, kapu, Poświęcone, wyświęcone Kapu, kapu, kap Kapu, kap, kap Od lat Różne nasz przadek miał zachcianki Na wały szedły, by wyjść na wała Ja odbijałem dzban Jabranki Potem nam palma odbijała Na zmianę z diabłem anioł klęcił Historią oraz każdym z nas Tych wyświęcić, tych poświęcić Tych prześwięcić i szat prast Wyświęcić, poświęcić, prześwięcić szat brast. Jak to czas Gas. prost, tak to chlast chlast Gdy bił nas, to w gaz A dzisiaj gdyśmy w swoim domu Znów no wszystko biegnie starym wzorkiem Zaczynasz od wielkiego dzwonu A kończysz tylko kalichlorkiem Chociaż przy władzy dobre chęci Znów najkrzyska wielki głód Kogo poświęcić, kogo wyświęcić, kogo prześwięcić Nie to lud, prześwięcić Nie to lud, łupu, co łup, łup, łup. Nie to chlup Kochany sypie, cóż milszego dla postaci satyrycznej od świąt wielkanocnych Jedyny dzień w roku, kiedy najważniejsze są jaja i to jakie jaja? Kraszone, paćkane, drapane, malowane Nie to co pospolite jaja, jakich dostarcza nam codzienność Można bezkarnie tłuc jajem o jajo Albo jak to robią wilniuki, kaciać jaja I to bez żadnej aluzji do braci Kaczyńskich Jeździłem po świecie i wiem, że takich jaj jak w naszej ojczyźnie Nigdzie nie ma Ledwie uporamy się z jajami Następuje święto wszystkich Polaków Uroczyste lanie wody Leje Sejm i Senat Leją partie polityczne i komitety obywatelskie Minister, prokurator Chrzanowski I policja państwowa pilnują Żeby w całym kraju lano wodę chrześcijańsko i narodowo Prawica leje lewicę, a lewica prawicę Bezbożnicy leją wodę neutralną światopoglądowo Kościół wodę święconą, policja prześwięconą A straż pożarna wodę świętego Floriana Autorytety moralne leją wodę na rozpalone głowy Pacyfiści na miecze, a anarchiści olewają wszystkich Międzynarodowy Fundusz Walutowy przygotowuje dla Polaków zimny prysznic. Zanusi kręci film pod tytułem "polewać Polany. Czukcze handlują pod Pałacem Kultury pontonami. Pomarańczowa alternatywa demonstruje pod hasłem Zatkać Fontannę. Tymczasem w telewizji reportaż z Moskwy. Pulchna Rosjanka pyta dobrodusznie – Chyba wam smutno bez Związku Radzieckiego, a? Za pleców Rosjanki kiwa na nas palcem Mieczysław Rakowski. Czuję, że znowu robi mi się woda z mózgu. Wesołego Alleluja życzy Jan Polewka-Śmigalski. Zarusz rzęsą, Przeczysty i śródmentnej, przytrudnej wody Porzuciły rybki perlisty Srebruski taniec swobody A balladki ciąg dalszy taki Że ze szlamu nad nim jeziorka Wypełzały wieczorem w różowiódkich, bardzo humor Jak stary rak, co celu nie chybia Rozmarzony, szeptał do kmotra jak się zrobi pełne bezrybie To ja będę tu za jej siotra. A raczyca, frędna starucha Podpuszczała męża idiotę Trójte wodę przez dróg nie słuchaj Na bez szprociu za krzprotę. Hej, na hej, babariba Od maja do stycznia Na bezryciu i rak ryba mi prześlicznie na bezrybiu i rak ryba co za hit przez łódki. w związku z czym przystąpię chyba do kolejnej zwrotki. Więc zrobiły raki bez rybie, czego mamy widoczne skutki. Na łakocie nikt już nie dybie, sera w stawie zbrakło i wódki. Rok wywiozła pełna amfibia Wszystkie ryby świeże, nieświeże Ale mimo gigant bez ry i -y ibia, Nikt za rybę raka nie bierze W noc wiosenną majową duszną Jęk się niesie, cichy jęk raczy Że teoria ze wszech miar słuszna Tak się w życiu sprawdzać nie raczy Noc wiosenną, nockę majową, Gdzie czuwa rymgiełka zastuwa. Chrzęst się niesie z wojów mózgo o owych. Raki myślą, zgodna obsuwa. My co my na to, hej, ba, bariba my się nie przestraszym. Nawet wypił i rakryba, ale nie na naszym. Takie hasło w czas odnowy, znieść postanowiłem. Nim rzakami ruszę znowu w jasną przyszłość tyłem. <głos> Piszę do ciebie z mojej obory Wszystko zasnęło Chrapią maciori A ja do ciebie piszę te słowa Błagam cię Spróbuj się opanować Kochana krowo Bądźże człowiekiem Trochę przyhamuj swą mleczną rzekę I przeżuwanie znacznie opanuj Bo tak ci leci jak woda z kranu bardzo cię proszę, jak krowa krowę, Swoją wydajność zmniejsz o połowę, Albo zamieńmy się wymionami, Bo w moim kraju mają mnie za nic. Zdawaniem mleka, proszę nie cuduj, Wyeliminuj wieczorny uduj, Przecież ma prośba nie jest zbyt wielką, Ty dojna krowo, ty... Holenderko, Piszę do ciebie Z mojej obory U mnie codziennie płacz I Krim story Ja swoją przyszłość Widzę dość czarno Mnie tutaj ciągle straszą masarnią Ja po pastwisku Ledwo już gonie. Chcą bym dawała mleko W kartonie Proszę cię przecież nie bez powodu Bo mnie zalewa mleko zachodu Pomóż mi latem, pomóż mi w zimie I daj się dojść na jedno wymier. Choć raz farmerom pokaż swe rogi, Ustaw zapory gdzieś w poprzek drogi. Proszę cię, złącz się ku mej radości W krowim łańcuchu solidarności. Pysk twój całuję, ściskam, bądź zdrowa. Pamiętaj o mnie, cześć. Polska Krowa. Mm. Tu sypowa opinia publiczna. I ja w sprawie prezydenta. No, jak zwykle, słucham. Ja się chciałem dowiedzieć. Tak? Dlaczego, jeśli mój prezydent jedzie do USA, mhm. załatwia tam redukcję długu, godzi się z Żydami? i występuje na konferencji prasowej jak zachodni wolny człowiek na luzie odpowiada, o, o, odpowiada dowcipami, a nie sztampowymi formułkami jak smutny nakręcony żółw, to jest znowu źle. Proszę pana, po pierwsze dlatego, że to jest ten prezydent, a nie inny. Po drugie, że założono, że jeśli będzie nawet sukces, to nie jego. A po trzecie, jeśli się kogoś nie lubi, to cokolwiek zrobi, zostanie skrytykowany. Niemożliwe. Niemożliwe? To obejrzyj pan w telewizji naszą szopkę w jajku A potem przeczytaj recenzję w gazecie wyborczej Albo w trybunie dawnego ludu <śmiech> Jeśli będą Tak, jeśli będą Krótki kurs przygotowawczy WKPB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie Kursanci, dziś parę słów o czynniku psychologicznym Minęły czasy Gdyśmy lekceważyli psychologię Dziś wiemy, że każdy człowiek Ten potencjalny kapitalista Ma coś z panienki co to i chce i boi się O tym powiedzieć Pomówmy zatem o obawach Generalnie boimy się, że nas wykupią i skolonizują Obcy burżuj rozwinięty Wyruguje rodzimego niedorozwiniętego A jak obcy kapitał wejdzie To już nie wyjdzie Chyba, że niczym elektrolux Wyś z nas wszystko i zostawi tu pustynię Albo puszczę I ja te obawy rozumiem Ale co innego nam zostało? Wiadomo, że bliższy sercu byłby komputer w stylu łowickim Czy z słomą kryty Ale kto to kupi? Za nasze zasługi, godność, męstwo i solidarność Darowali nam część długów Których i tak by nie ściągnęli Ale co mamy więcej? Tylko kawałek terenu, surowce, do których się dopłaca i tanią siłę, niezbyt roboczą. No, może jeszcze trochę ładnych Polek i młodzieży na eksport, ale to jeszcze nie powód, żeby się bać i drżeć ze strachu na myśl, że staniemy się trzecim światem i że będą nami rządzić rozmaite Marioty, Philipsy czy Johnsony, Johnsony. Byliśmy zawsze krajem gościnnym I byle co nas nie przerazi Ani japońscy ekonomiści w Suwalskiem Ani szejkowie arabscy pod Krosnem Ani niemieccy fabrykanci w Łodzi Proszę bardzo Szwedzi w Częstochowie Szwajcarzy na Kaszubach Holendrzy na Żuławach A Żydzi w Kielcach Niech sobie menadżerują Zwłaszcza jeśli jeszcze do roboty Przywiozą Rumunów Wietnamczyków i samojedów A my? My będziemy klasą średnią Zaś trzecim światem nie ma co straszyć Bo i tak lepszy trzeci niż czwarty Sam czytałem, że Zagierka byliśmy Aż na dziesiątej pozycji A przecież to też była pozycja leżąca No, chłopaki, łby do góry Nastawić wyniki. Wskażę panom drogę Smutno bez muzyki Babciu, już nie mogę Jedz pośródem strzedeć Józus, proszę cię hmm. Ale pyszne ciele Owszem, nie jest złe Widoki dokoła Basior chodzi stadnie Można pani dolać Mam tu jeszcze na nie Mój kuzyn Stanisław Bo w dom gdy w dom gość Nie ma to jak czysta Popciu, już mam dość Stół to nie jest miejsce do miłości Bowiem gość nad daniami pełno wciąż Nic, że obróz między nami przestrzeń młości, Bo jak ości mój przyjaciel i twój mąż Stół to nie jest miejsce do kochania tak wyłania się bezwzględny pośród zup i choć jadą, tu z paradą drugie dana, ja związana i przegrana aż po A ja go z bururki. Ćwiczy pani jogę. Zapytam się turki. Babciu, już nie mogę. Ta angielska koszka. Mam lipcowy miód Pani mrożka? Córuś przynieś ród? Po cię Zaś Salwador dali. Ze mną się pan trąci. Znowu mi dojali. A raz widzę, sarnej. Pani kibici drży. Białe tanie, Czarne. Papciu, ludno mi. Stół to nie jest miejsce do miłości, chociaż los ci taką rolę dał na złość. Powiem, same z tego będziesz mieć przykrości. Gdy wśród kości wiedzie prymnie zgody kości. Znów to nie jest miejsce do amorów Chociaż wzorów nam dostarczył dawny żyw. Łatwo można wypaść głupio z dobrych dorów Kiedy pożąd zbyt pospieszny wpadnie rytm Z pamiętnika młodej lekarki <śmiech> Będąc młodą lekarką, czyli ostatnim moch Hukaninem solidnej pracy na całej rubieży. Wszedł raz do mnie pacjent, z którego twarzy tryskała przedsiębiorczość. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? He, co mię dolega? A gdybym rzekł, że wyrostek robaczkowy. Nic prostszego. Ech! Ech! już po wszystkim. Coś podobnego. A ja to powiedziałam tylko, żeby zagaić konwersację, bo w rzeczywistości przyszłem, żeby zostać pani suspensorem. Och, a czy to ma coś wspólnego ze zjawiskiem seks? Bo jestem jeszcze panienką Skądże znowu Suspensor to jak za przeproszeniem Elektromis Zasypuje ludność serialami A za to telewizja robi mu reklamę I pan chce mnie zasypać serialami? <głos> no, może raczej zawundować tej oto przychodni Jakiś o elektroniczny osprzęt medyczny I bardzo słusznie a co ja w zamian? A pani doktor w zamian od każdego pacjenta weźmie głos na moją partię w wyborach proporcjonalnych. Aha, a jaka to partia? No to jeszcze nie wiem, bo dopiero ją zamiaruję założyć. Rozchodzi mię się o to, żeby zostać posłem, bo to i honor, i dieta, i wygadać się można za całe życie i reklamować swoją firmę. I bardzo słusznie. Takich nam teraz potrzeba. Czy podpiszemy umowę? A po co to będzie gentleman agreement? Jak mówią Amerykańcy. A jaki sprzęt dostarczyć? Może lazerek? Może sztuczną nerkę? A może lepiej ekspres do kawy i suszkę do włosów, bo jak umyję, to mi zawsze z gum wieje. Bardzo proszę i tę medyczną rączkę całuję. Eee! Ha! Oj! A co to było? Drobnostka. W ramach dodatkowej kl klazuli... Do umowy wyrżłam panu brodawkę na szyi, która była obrzydliwa No proszę, pani doktor, to jak koń wyścigowy Żegnam do zaniedługa Po wyjściu pacjenta pomyślałam, że tylko przez takich suspensorów Wieś nasza może zostać nasycona intrasfrukturą i wtargnie jak burza Do zjednoczonej Europy Do usłyszenia Sierpniową niedzielą Przez leśne wertepy Skrzywiony drogowskaz Skierował mnie na nie Znalazłem natchnioną Kryjówkę poety Znalazłem... Kliczówkę pranie. Dom z cegły czerwonej, zaś bilet zielony. A zieleń to pewnie z ukłonem dla gęsi, bo ta z teatrzyku prześpiewczej ambony tak pysznie wciąż się szaro gęsi. Tu sielsko to cudnie, cukrowa liryka. Tu nim prekwizytu, turystę napawa Lecz też nie odgonisz cisnących się pytań Co cisną, jak za ciasny krawat Czy lat pięćdziesiątych, martwa życia proza I duszę estety przeszyła swym chłodem Bezpieczniej jest stąpać, gdzie sarna i brzoza Z jeziora Nickiego Pić wodę Poemat dla zdrajcy Jak też umarł Stalin Czy rozbłysk talentu Czy wierszem Danina By tylko w spokoju Jeszcze tworzyć Dali A azyl Mazurska kraina by widztwoż mógł powstać, kroniki i pieśni, By uciec epoce w absurdu karnawał, Odrobno mieszczaństwo zarzuty odeprzeć. Za opar się skryć, co tu wstawał. Gdy mrocznej idei demon się rozpiera, I twórców werbując, każe zewrzeć szyki, Zakrada się w wersy, zatruta maniera, złe piękna z piętnem polityki. Zaduma mnie wzięła, sierpniową niedzielą. I tu wim też przyszedł, zwołany przez Anię hołd wielkim poetom. Tych słów kruchą stelą dziś składam w leśniczówce pranie. Ryszard Makowski, wcześniej słyszeliśmy Ewę Szumańską, Jana Kaczmarka, Krzysztofa Kowalewskiego, Mariana Opanię, Andrzeja Zaorskiego, Jerzego Kryszaka, Wojciecha Monarskiego, no i śpiewającą sześćdziesiątkę, a my wracamy do naszej z rozmowy. Tym, że, z tym, że ja tutaj zostałem doklejony trochę do sypu, <śmiech> tak żeby, żeby nie powstać. Ja po raz pierwszy w praniu byłem właśnie w 2011 roku i właśnie mnie to zdziwiło, bo sobie zawsze tę leśniczówkę wyobrażałem gdzieś w jakichś leśnych i że będzie drewniana, a tu patrzę, murowana. Nie, ale robi, robi, robi wrażenie. Ja byłem chyba w zeszłym roku też dosyć, też dosyć późno. Ale, ale tam jeszcze, jak, jak właśnie tutaj, to o tym wspomniałem właśnie o tym poemacie dla zdrajcy, który Kauczyński napisał. Ym,